No to poszli, witamy ponownie, witamy Ostatnio nam się nie chciało, ale tym razem nam wziom. się chce wziom. Niczym Kubica na, W tym tygodniu W tym tygodniu radio Młodych Bandytów Na swoich stanowiskach Na swoich miejscach I gramy, i mówimy, i śmiejemy I szedimy, i likujemy I ogólnie Yo ale. Jąziomale, słuchajcie, Radia N, a w nim Radia Młodych a to Bandytów. A ja to ja widzę, że tutaj tak, Soboty, ty się tak. tak bardziej hip-hopowo, ja tutaj bardziej tak dyskotekowo, bo to w końcu sobota. Ciekawe, jaką strategię Ta, przybierze kolega sobocie. Andrzej. No <grym> i właśnie, On musi piskwidować. Jaką... <grym> Zaraz, moment, moment, momento. <grym> to był tak zwany gospel, bo jutro nie Andrzej Łukaszewicz na niedzielę, Zabrzmiał, tak? Jak mój pies, ale taki trochę zmutowany twój pies, twój pies generalnie zawsze był zmutowany, jak pamiętam No on taki jest dość, wiesz, on jest taki dość zmutowany Słuchajcie, ludzie i ludziska słuchający naszej audycji W tej audycji chodzi o to, że o nic nie chodzi A przynajmniej tak my jeszcze nie doszukaliśmy się jej sensu Tak Adres mailowy A, do nas muszę, to muszę, bandyci małparadion.fm bandyci małparadio n. Fm, adres mailowy do nas i można spisać na przykład się, kiedy ty ostatnio tę te skrzynkę też sprawdzałeś. Wiesz co? Skrzynka sprawdza się cały czas automatycznie i niestety Uf. nikt do nas nie, pis nie pisze. A my mamy aby dobre hasło do niej? Czebie będą w Radio no, pod... Aha, źle podaje mail. No właśnie. Dobra. Bandyci, małpa, Bandyci małpa.radion.pl a nie FM. No, bo na FM nie przyjdzie, bo tam nie Ailiasa, Ailiasa nie ma się Zaginął w akcji tak Ailias, Ailias, Ailias. dobra. Dziś generalnie w naszym programie konciki będą. Tak, kąciki będą bo My i generalnie pracuje, musicie... y, jesteśmy tacy fajni Że mamy w naszej, w naszej audycji Multum kącików A i tak nie robimy niczego po kątach Tylko wszystko całkowicie y, no, Publicznie Oprócz tego oczywiście tak. co robimy i mówimy poza anteną Ale nikt Dzisiaj u nas nie staje ką, w kącie kącik... Ani tym bardziej na karnym jeżu Nie zasiada <głos> <głos> O w mordę a, jeża a, Ja bym nie chciał <głos> A propos jeża to niż wiecie, że nie wiemy. jesz to jest jeden z typów, to jest jeden z typów kształtów kupy. O kupie dzisiaj a wiecie, a wiecie, a wiecie jak się, wiecie jak, a wiecie jak się Ale to później, bierza, to później, prosimy nie, jeść, tak? prosimy nie jeść, prosimy nie jeść kolacji w, w trakcie tego programu, bo naprawdę. No, bo a, propos, a propos jeża, a propojeża, koledzy wiedzą jak tak, się z jeżem uprawia, uprawia stosunek? nie. Nie mieliśmy tak, przyjemności, to ale, ale kolega, widzę, ma głębokie doświadczenie w tych kwestiach. Przez jak, jakby coś tak. z anteną Andrzej powiedział nam nieco więcej o tym, Jerzu, ale może nie będziemy kontynuować tematu. Ale nie chcecie wiedzieć. Nie, nie chcecie wiedzieć. To są bardzo drastyczne opowieści i nie na tę godzinę. No, ale w każdym razie... No. Do kącika może byśmy ciekawie. przeszli. Do, do kącika tak gładziutko, gładziutko przejdziemy, bo kącików ci u nas dzisiaj dostatek. Słuchajcie, kącik stały, który pojawia się w każdej audycji alternatywnej i nazywa się e, słuchanie konkurencyjnych jazd jazdostacji W każdej audycji alternatywnej? zaraz się ten kącik tak pojawia. Tak powiedziałem. No, no, no. Bo to poza, Bo my to poza anteną audycji Dobra. alternatywnej dużo rozmawialiśmy ostatnio. Aha, dobra, dobra, nieważne, nieważne, W każdym bądź razie chodzimy, słuchamy, łowimy, nagrywamy, a później jeszcze dzimy. Słuchajcie, gdybyście nie zdawali sobie sprawy z tego, co dzieje się w internetowym eterze, że się tak wyrażę, to... To my wam pokażemy. Na miastkę Best the Best! Takie wybieramy takie najlepsze smaczki z tego, co pojawia się w internecie w radiach internetowych i gramy wam właśnie te smaczki tutaj u nas w Radiu Młodych bandy. Ja myślę a mi się, że dźwięk, który za moment zaprezentujemy, nie wiem, jak. Ja nie miałem okazji tego posłuchać, ale jeżeli zaprezentowałeś tam też materiał muzyczny. To myślę, że już tak, tak, może. Tak. Fragmentarycznie. Tak, to myślę, że już może to nagranie ubiegać się o miano The ja Best. A właściwie, a właściwie ta y, pani, która to prezentowała, The Best Music Programmer 2010. Także. Tak, tak. Czapki tak, z głów tak. posłuchajcie. DJ Kenny in the mix. Welcome to the party. Welcome! A ta jest od 24 dla wszystkich czatusiów. A pani ma? Jak anioła głos? Teraz jak anioła głos. Zapraszam do wysyłania pozdrowiań na 139 39 194. A teraz dla was Inspektor Gadżet. A teraz dla was Pakito. No, właśnie. Pakito to mi się z pewnym kolegą redakcyjnym kojarzy. Kiedyś jakoś go strasznie tak z, z, kojarzyliśmy z Pakito, nie wiedzieć czemu, ale, ale jakoś tak. Cebola chodziło. Tak. <grym> ja no, <cebola>. Pakito. <grym> Cebol, Pakito. Cebol, Pakito, tak, nie wiem czemu. No, ale... Byli wykonawcy, których zdecydowanie częściej grywał, a myśmy jakoś go tak do Pakito przy. I do Super Freaka jeszcze, ale to zupełnie zamieszkuje. A historii. to Super A, Freak to już to... była inna w ogóle historia, której autorem. W bądź razie, jestem ja w sumie. W każdym razie. Ale to była impreza. Biegki. No, inna sprawa, że. Ale słuchajcie, za tydzień też będzie niezła impreza. Ta? Tak, gdzie? Jaka? No, postarze, postarzeje się A... znowu, także może być impreza. A... No to już na A... pewno wiadomo, że RMB A... nie będzie. Ta... Także, nie macie, nie macie także... co liczyć w ogóle, że będzie. Jedno, jedno, yeah. jedno wiemy, w przyszłą niedzielę nasz yy, prezes Henryk Bukowiec, zamieszkał w Laskowej i tak dalej, i tak dalej. Przyjedzie i radia nie pozna. <laughs> rozniesiemy w drobny match. No właśnie, A ale jak? W, ka w każdym razie no, ale... pierwszy, pierwszy dźwięk to była pani prowadząca, która się nie tak, przedstawiła pani... w żaden sposób, ale muzykę, trzeba przyznać, dobierała przed nią. Najpierw był jakiś API Artcore, później, no później był Punk w postaci KSU, później był Punk w postaci KSU, później był Inspektor Gadżet, był I Pacito był i generalnie... I jeszcze był Czesio. Hmm. <laughs> Ale dalej to już naprawdę nie da. A słuchacza? Nie, nie poniszczył Bo Czesio. Skoda. On. Czesio nie poniszczył, bo twarz nie miał wacka. To by może przejdziemy teraz do prezentacji następnego materiału. To będzie, to będzie człowiek, który spokojnie mógłby Czesia udawać Albo innego stwora z kosmosu tak. bo to będzie... Czyli ty, tak? Czyli ty. Nie, nie, nie. On generalnie jak, jak włączyłem to radio i go usłyszałem To skojarzyło mi się, że z jakąś taką kreskówką z młodości Że y, ulica Sezamkowa wiecznie żywa, słuchajcie Ci wszyscy tak? podkładacze głosów i aktorzy, którzy występowali w ulicy Sezamkowej Oni tak naprawdę nie zniknęli, tylko przenieśli e, to się ja jeszcze, do internetu Ja jeszcze no. pamiętam starą ulicę Sezamkową po amerykańskim z lektorem. No, ja też pamiętam, no, no, bo ja oglądałem no. to. No zawsze w sobotę chyba no, o ósmej no. albo 8.30. trzydzieści. Jakoś tak to było. Tak, tak. No. nie pamiętam kiedy. Ale, ale Różnych wiesz chyba co? Z było, ale wiesz ale... co? Andrzej mm, i się wiecie co? Yy, nie wiem czy pamiętacie naszą audycję u kosmicznych psychopatów. Y, którą, Który, no, pamiętam tam, no, którą pod koniec października prowadziliśmy. To tam w ulicy Sezamkowej nie więcej, nie w, polskiej tak. wersji, w polskiej wersji, w polskiej wersji był smok Bozyli i smok bazyli miał taki głos jak psychopata była jeszcze owieczka bata, teraz... ale owieczka bata nie miała głosu jak psychopatka. Czyli teraz wiemy, te, czyli teraz wiemy czego się naoglądałeś. Smuka psychopat, smok Dobra, to teraz pozwólmy Dla ja. ja Lucjana No i tak kochani, godzinka 17.30, czyli już Pół godzinki minęło naszej audycji A teraz kochani Echo No i pogramy z sobie Na spokojnie Podziwią góry, podziwią ptoszki Zielone lasy Co pięknie szumią mi A teraz kochani Mega Dance. A teraz Dallas, kochajcie nas dziewczyny No i kochane dziewczyny, kochajcie nas A my wam będziemy grać A teraz Justyna i Piotr Morskie pożegnanie I jest to morskie pożegnanie dla naszych słuchaczy, ale nie kochani, nie rzech. Ten koleś, się, ten koleś mówi z wnętrza komputera, dana. spod wentylatora? Warta warta. Warta. Warta. Warta. Nie, mi się wydaje, że on, on na się się Proszę o no. piosenkę dla Babci 45. Moja miłość Foriu, dziadek 55. Pozdrawiam, tak... Dziadku, już nuteczka jest przyszykowana i za chwileczkę poleci dla twojej babci to znaczy faktycznie jakaś akustika tak jest wskazująca na e, pomieszczenie Ale troszkę większe od dla obudowy jednostki spający. centralnej tak. To prawda Właśnie, Chyba, że on jest taki mały, a komputer duży Może to serwer to jakiś przyczy. Jesteśmy na antenie? Jesteśmy Rytmy, kochani, więc na spokojnie Firepool, oczekiwanie Ja witam Anię z Rafałkiem i witam dzisiaj Olgę na biorącym parkiecie. Bardzo cekli, ciepłe pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, czatusi i całej ekipy przysyła Ania z Zrapawkie. A ja witam babcię. No, Kiedy się 45. przywitali, to musieli pozdrowić, bo jak nie to wypad. <grym> no i banna serdecznie. Na biorącym parkiecie. Babcie, 45. Pana banana. Bana banana, Ta na, bana na, banana potem. Wszyscy, tak, 45. No i oczywiście dzisiaj. Szkoda, że u nas nie możemy rozdawać Pięce. bana banana. Proszę o dla dziadka 55. Tak, 55. przypominałbym ja sobie stary będzie czas będzie jak nadzieja. rozdawałem tam bana banana. Drugą a zauważcie, że tam Ani w kółko z załuskami, a podpisała się... Kółko jest jakaś Ania, babcia 45, 45 i dziadek 55. Może to jest jedna no, osoba? Tak samo. Kochani, dla was wszystkich leci noteczka. Ja witam Sabinkę 356. No, mm, także tak, to był proszę DJ Lucian. To jest kącik to jest kącik, w którym e, słuchamy konkurencyjnych rozgłośni radiowych internetowych i je nagrywana. się z tego śmiejemy, to był DJ Bo Lucian. Bo oto Kostos, biega zesu, bez szpiega. <laughs> <laughs> DJ Lucian, mi przyzwyczajiliście? Tak. On swoje studio posiada w kiblu i siedząc na sedesie, zatykając nos, po śmierci, <śmiech> mówi do słuchaczy i gra muzykę. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. jest fajnie. Czekajcie, zaraz zrobimy coś takiego, jak ma DJ Lucian. tylko nie wiem, czy ja mam taki... Nie, powód. bo śmierdzić będzie przestań. Nie, tam... tam tylko... To będzie tylko ten, takie. Tak, to spuści wodę. Ja wiem, że. Ja wiem, że ty czasami wyznajesz metodę zeskakaj się, a nie daj się, ale przestań. Czekajcie, czekajcie. spokój! Nie taki, bo. Po... O! Może taki. Bęb ja, ja. O! I teraz możemy prowadzić jak DJ Lucjan. Run, A My też będziemy tak jak DJ Lucjan? No przecież już jesteś, to, czekaj, się ja to ja będę. To ja będę podkładał. To ja będę podkładał efekty specjalne. No podkładaj. Witamy, witamy Was! Witamy Was w radiu? W Radiu Młodych Bandytów! Prowadzimy dla Was audycję! Możecie wysyłać pozdrowka! I, i tę pozdrowka będziemy dla Was czytać! Oh, no, jest. I, ta, I taki był właśnie, to był właśnie DJ Lucian wersja radio N Jeszcze <śmiech> zapomniałeś o babci 45 dziadku 5 <śmiech> Joani z Rafałkiem <śmiech> jakby co to babcia jak, Jakby co to babcia i dziadek robi. A co, a co robili Jania z Rafałkiem To lepiej niech pozostanie w takim Niedomówieniu Nie mieszczę się w drzwi Nie mieszczę się w drzwi Nie mieszczę się w drzwi Odkąd Stasiu otworzył budę z gyrozem Nie mieszczę się w drzwi Stasiu wie Na za każdy przyjść chce Mam usta siadłóg Mam usta siadłóg Bo z Carlosem Oblałem jego żonę Sosem Sosem barbecue Na pół Jak ja mu spłacę Ten dług I tak przykroję Dobrze zjeść Co dzień szaszły tam był obrót czystością sił Specjalna tele do oh wecjalna oui. oh yeah. telewizja Swój dom I znów u Stasia Piewino, piewino, Na mój koszt Zaraz będzie kolądeczka Hej! I znów I znów Nie pierwsze się w drzwi Hej Stasiu pomóż mi yeah. Nie pierwsze się w Nie drzwi Nie Go. A w Radio N cały czas <głos> Słuchamy Programu Radio Młodych Bandytów Wysłuchacie, my gadamy chodzi, A sami siebie czasem dziwnie. nawet nie słuchamy Tak, tak, tak <głos> e Mail do nas to bandyci małpa radio bandycimałpa.radion.pl Jak ktoś ma ochotę napisać to niech pisze A jak nie to my jesteśmy na Blipie na przykład e I tam też piszemy e Słuchajcie, kolejny kącik Przed nami Prosimy o dżingla bandytów, Kącik Prosimy o dziś. E, zaraz. Poczytaj mi, Miśku. I w studiu pojawia się miśek. Poczytaj mi, miszku. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj znalazłem, drodzy słuchacze, książkę, która z pewnością zainteresuje młodych chliców. Książkę autorstwa Bernilli Stahlfeld. A książka nosi tytuł Mała książka o kupie. Tak, właśnie. Mała książka o kupie i teraz... To jest taka, wyjaśnijmy yy... może, książeczka edukacyjna dla najmłodszego pokolenia, które jednak umie <kly> ta, ta. Y, zarówno się wypróżniać, jak i czytać. Ale jeszcze y, tak nie do końca zdaje sobie sprawę, czym właściwie kupa jest i chciałoby się coś więcej o kupie dowiedzieć. No I, tutaj I z tej książeczki można bogato... się dowiedzieć, że... Książeczka jest bogato ilustrowana, i już na stronie y, trzeciej czytny Każda żywa istota od czasu do czasu musi robić kupę. A już na pewno ludzie i zwierzęta. Zwierzęta też są żywe, jednak one nie robią kupy. Nie? Ja zawsze myślałem, um, że. Nie, nie, Że to w doniczce to to jest kupa od rośliny. No właśnie. Kupa nie. ziemi. Kupa ziemi. Kupa. <laughs> Niektórzy ludzie uważają, że kupa to coś obrzydliwego. Może Oj. dlatego, że kupa brzydko pachnie. A fe. mówią, że kupa to coś zabawnego. A niektórym stworzeniom kupa nawet smakuje. I tu jest mm. obrazek takiej rozciągniętej Cuchy. na całą stronę kupy, na której siedzą muchy. Życzymy Obrzydnie. wszystkim no, więc udanego posiłku. Wszyscy ci, którzy teraz spożywają kolację, prosimy o oddalenie się od radii. że oddanie. Tak. Kupa ma różne kształty. Może wyglądać jak szyszka, szyszka sosnowa, szyszka skupy, szyszka świerkowa. Może mieć kształt kiełbaski. I tu jest rysunek kupa kiełbaska albo kupa kukurydza. Kuku. Albo śrubki. Nie A... tak przy okazji ta śrubka Nie jest mogę, prawo tak... czy lewo skrętna? wiesz co? No Bo ciężko stwierdzić, ale z nakrętką czy bez? A, pod, a podkładka z główką, jest? Z główką A główka, a główka jest najpierw śrubokręty płaski krzyżowy, trójkątny na, na gwiazdkę Na gwiazdkę jest gwiazdkę. O cholera, o Ale jest. ja nie chciałbym dostać Kupa czegoś takiego ma. na gwiazdkę Kupa ma różne kolory Jakbym całe życie dostawał same mózgi Też bym wolał już tak, żeby by zostało Właśnie Kupa ma różne kolory zwykła brązowa kupa, żółta kupa, czarna kupa i czerwona kupa, kiedy najemy się buraczków. <grywka> <grywka> <grywka> <grywka> na, na następnej stronie widzimy ilustrację Krysi y, Bąk y, siedzącej na sedesie <grywka> i mającej czerwoną twarz. A dlaczego ma czerwoną twarz? Uwaga. Zdarza Wierzyli. się, że nie robimy kupy przez kilka dni, chociaż próbujemy. Wtedy mówi się, że mamy Nie. I teraz czekaj. Jak zawsze, nam się I wtedy. Wychodzi z nas bardzo długa kiełbaska. I wtedy jest tak zwana wielka kumulacja. Kupulacja chyba. Dobrze, że nie kopulacja. Kupa. Tak, kupa może być Topliny śladem. To innej okazji. No, kupa może być śladem, i tutaj mamy na śniegu ślad kupy i ślad buta. E, na przykład w lesie. To jest taka, ale Nie, też Ale, ma, może, ale może ciekawe, być. czy może być też na przykład Śladem w zbrodni tak? Na przykład jak Sherlock Holmes Czy kiedykolwiek deduk dedukował Z takich śladów Słuchajcie, tu, tutaj się zaczyna hardcore, Bo Jeśli zajrzymy do szafy Łatwo odgadniemy, czy mieszkała w niej myszka bo Tu jest narysowana kupa myszy ale na przykład kupa jest to, co, Ja co? Wygląda się obawiam, tak samo jak kupa. Tylko jest trochę większa. Ja się obawiam, że to nie do końca jest tak, bo u mojej znajomej na przykład mysz na pewno w szafie by się nie zalęgła, bo miała koty. A to koty są wiejskie, które więc na myszy polować umieją, ale uwaga, kiedyś niestety w szafie znalazła się kocia kuma. O o nie. A potem to jest było tak, bardzo Maniek, ty st, ty synu, nastałeś do szafy! A powiem ci, że kocia, prawda, za przeproszeniem kupa, to jest niezwykle śmierdząca rzecz. Misiek wie, bo ma czy siur. Ja wiem. Ja wiem, bo mam kota. Jedno nawet golił. I tutaj wracając do książeczki jeszcze dla dzieci, którą... Bo przypomnijmy, że to jest książeczka dla dzieci to jest, bandytów, My tak sobie tak. szydzimy, ale to jest no, poważna y, literatura to jest dziecięca. Napięte, to, jest wydawnik, to się ukazało. To, jest wydane, to można, szukać, jeżeli to jest... słucha nas jakiś świeżo upieczony rodzic, może pójść do księgarni, y, a jak nie to zamówić w internecie. No i sprawdzić swojemu dziecku y, taką książeczkę o kupie. Tak. tak. Może tutaj ją kupić. obrazek... Y, tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć, to można kupić A to kupa łosia Możemy sobie z niej zrobić naszyjnik Jest jeszcze Jest jeszcze kupa zająca Konia, krowy e, Kupa ryby ta, Ale o kupę, nie o kupę łosia Nie wygląda o kupę jak a łosia jest stosunkowo jak łatwo Ja na Tylko przykład po kupę łosia wioska. wystarczy, że oddam, Udam się do sąsiada <tryk> Kupa słonia jest taka duża. Każdy pies, który przechodzi obok kupy, lubi ją obwąchać w ten sposób sprawdza, czy inny pies był tu przed nim. E, I człowiek przeważnie nie robi kupy przy innych e, w odróżnieniu od psa. E, tak, tu jest jeszcze o, o krz krzesełku z porcelanym Sedesem, który jest przemocy do podłogi, na tego nie znajduje woda i dzięki niemu kupa nie przykleje się do sedesu Daję. i dowiemy się, dowiadujemy się też, że kupa bakteriom bardzo smakuje i są tutaj obrazki rysunki bakterii, które krzyczą my chcemy kupy, my chcemy kupy Dalej takie smaczki tutaj. Nie używaj mi się w kontekście tego e, lepsze, słowa smaczki", smaczki, ja cię proszę, bo to jest. <ścoughs> e, tutaj co dalej się dzieje z kupą? E, pojemniki, e, kupa wędruje do specjalnych pojemników znajdujących się w dziurze, w dziurze, które zabiera specjalny samochód. Brum brum brum brum brum <śmiech> czekają na autobus, a samochód wywożący pojemniki z kupą mija ich z spiskiem opon. I co się dzieje? Co za nieszczęście. Pani Jadwiga, pan Antoni cali pokryki kupą. To mi się przypomina Forrest Gump. Dalej. Nie wiem, czy czytaliście Dalej. to chyba w drugiej części, kiedy właśnie też Forrest Gump miał taką, taką myśl, żeby miasto napędzać elektryczność w mieście, napędzać kupą. Tak. No. Oh. Kwiaty lubią kupę Można powiedzieć, że je ją jedzą Dlatego obkładamy je kupą, którą nazywamy nawozem Kwiaty nie jedzą ustami, tylko korzeniami Korzenie znajdują się pod ziemią Kiedy zaczyna padać deszcz, kupa znika Robienie kupy i puszczanie bąków jest bardzo zabawne Tak uważają prawie wszystkie dzieci, ale nie dorośli Właśnie. Denerwuje ich, kiedy o kupie mówi się wprost wolą rozmawiać o czymś przyjemniejszym. Bobasy nigdy nie wiedzą, kiedy będą robić kupy i siusiu. Pieluszka równa się łapacz kupy i siusiu. <grystanie> Dlatego potrzebują pielusz. Bez niej kupa i siusiu byłyby w całym domu. No właśnie. <grystanie> Uwaga. Czasami trzeba puścić bąka. Puszczanie oh yeah. bąków można też naśladować ustami. Andrzej. <grystanie> Ale prawdziwe bąki puszczamy pupą. Lubimy puszczać bąki, chociaż czasem brzydko pachną. Wiecie co? Ja myślę, że to już jest wystarczająca kupa wiadomości na dzisiejszy odcinek, jeżeli chodzi o mi Miśku. Jeśli bąka puszczamy pod wodą, pojawiają się bąbeli. i. Pracamy. Ale już nie będzie okupie Nie, nie będzie dosyć. No nie Aczkolwiek będzie. poza anteną nie. mamy taki apel, jeżeli, bo to jest chyba y, pani autorka, jeżeli pani autorka nas słucha w tym momencie, tak. albo może ktoś jej przetłumaczy, mamy taki apel. Chcemy następną książeczkę o bekaniu tym razem. Tak. Tak, to na tak. moje specjalne życzenie. Właśnie, Pierwsza, pierwsze <śmiech> wydanie z autografem, jeżeli można dla. Kolegi Andrzeja Łukaszewicza, tak, ale, tak, tak, tak, ale napisany długopisem. Niczym innym. <głosy> <głosy> Dobra. <głosy> Kolejny kącik w Radiu Młodych Bandytów przed nami. Będzie to kącik Pałpała. Co to jest Pałpał, proszę Państwa. Pałpał jest, bo to... na pewno nie wszyscy słuchający wiedzą. Pałpał jest to. to. Przystępuje do prezentacji no. Pałpała. Uwaga uwaga, uwaga. To jest Pałpał. Pał. I DJ Misiek, taki DJ, który bardzo często gości w naszej audycji, bierze znane utwory znane z Anteny Radia N i nie tylko i remiksuje je na wersję tak zwaną Paupałową powiedzmy, takie dzieła, mini dzieła sztuki z tego wychodzą. No właśnie tak skromnie Za 200 lat się ludzie <śmiech> będą zastanawiali, co artysta miał na myśli. Ta-o, oczywiście. Co może Zatem symbolizować ten charakterystyczny do... pałpał? Przystąpmy do prezentacji pałpała. Dzisiaj na tapetę DJ Misiek wziął utwór Within Temptation. I to będzie na specjalne życzenie prezesa naszego. Utopia. Na tak specjalne życzenie prezesa Henryka Bukowca. I powstał utwór pałpia. -pał Ciężki do wymówienia. Zatem teraz posłuchajmy. Upał pałpia. I'm in the go, Perfect romance search up the doors Open your mind search up the cure of mankind help us with man close up inside Why does it rain, rain, rain Down The sound Who we are. I feel the the way I the the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 They bite, they bite, they bite, Why does it bite, they bite, they of they bite, they bite, they bite, they Rain, they bite, they bite, they bite, I teraz tradycyjnie prosimy był o wypowiedź. to utwór, właśnie. Tak, ale jeszcze nie. był to utwór Upał Pałpia w wykonaniu grupy Within Temptation zremiksowany przez naszego radiowego DJ Miśka Dzisiaj DJ Miśek wrócił do korzeni, bo to taki jungle był trochę, nie? No, taki, taki. Nasz ekspercie. Bo prosimy teraz o wypowiedź Rozumiecie. naszego specjalistę muzycznego. Bardzo mi się podobało ten Remix, Zdecydowanie odbiegający od, od większości dotychczasowej <todgłos》>, więc. A co ty dzisiaj to mówi? Wy... Bo on sobie to napisał. Nie. Dawno, dawno już. Dawno już nie mówiłem, że odbiega od poprzednich dokonań. No bo dawno RMB nie było. No tak W każdym bądź razie Każdę... ten remix Każdę... tylko i wyłącznie u nas. Tylko i wyłącznie w Radiu W każdym N. razie właśnie martwi mnie to, że tylko i wyłącznie u nas Jak już powiedziałem, poza anteną powinno pójść jeszcze w... Właśnie <laughs> Dobrze, to, to był to kącik e, e, paupała, A przed nami To był to kącik N, po Pałpały Mi Miśku Tak A teraz e, e, Kolejny kącik przed nami prezentuje. Właśnie, witamy w studiu łowca Wystraszony pierdelot Witamy, witamy No witam, witam, cześć Jak tam zima? A Zarąbista Jak ja strasznie lubię zimę Podobno chyba tylko NDJ jeszcze lubi zimę w tym studiu Tak więc, no Generalnie bardzo mi się podoba No jak cholera lubi zimę, oczywiście No kurde, się jeszcze pytacie w ogóle Dobra, ale oddaj mikrofon Łowcy, bo, łowcowi, bo łowcowi, bo Nie oddał mikrofonu, dzisiaj... bo taki fajny, lepszy mam Nasz prezes przyniósł lepszy mikrofon tutaj do studia z dla mnie na RMB. Dzisiaj nie lepiej słychać A, no <grym> no bo łowiec dzisiaj ma coś do zaprezentowania ciekawego. No mam, mam cały, do zaprezentowania, A, mam do co zaprezentowania. A co to będzie, łowiec? A, co to będzie? To będzie chyba najbardziej zimowy odgłos, jaki w ogóle yy, się pojawi kiedykolwiek na antenie radia N a co to będzie? O, o. To na czasie bardzo. Bardzo, bardzo. Odgłos na, na czasie. czasie. Na czasie. Odgłos na czasie. Otóż geneza, geneza materiału, który Treska. dzisiaj mamy przyjemności zaprezentować, jest następująca. Szedłem dzisiaj do studia i nagle uświadomiłem sobie, że idę do studia. Właściwie nie wiem po co, bo nie miałem żadnego materiału przygotowanego na dzisiaj. Więc wyjąłem... Nic nie <laughs> Właśnie nic nie rozwaliłem, więc wyjąłem szybko z kieszeni mój rejestrator, który jeszcze nie jest rozwalony póki co i zacząłem grywać. Własne kroki na śniegu A zeszedłem przez takie oh. fajne zaspy yy, Dzisiaj do, W takim fajnym mieście, przez takie fajne <grym> w zaspy tak, na, taki tak, fajny w, taki fajnych, w takich fajnych butach No to, to, to Zarejestrowałem ten śnieg <grym> tymi fajnymi buciarami. No to teraz posłuchajmy to Przystępuję słuchajmy. do prezentacji materiału dźwiękowego Oje, pięknie <grym> A temu tylko jedno na myśli ale musiał być bruz jak w stereo lewy, prawy ale ja nie mam stereo no bo ty masz ten ocu gorszy taki no no to był łowiec Łowcze, dziękujemy się łowcu łowco, bardzo łowcu, łowcu, a ile było na termometrze że się tak zapytam, O tak, tak Troszkę poniżej, trochę poniżej minus 10, nie pamiętam, ale poniżej minus 10 na pewno. Tak to słuszne, bardzo słuszna temperatura, bardzo słuszna temperatura. Bardzo słuszna i ja bym chciał, żeby taka słuszna utrzymała się jeszcze przynajmniej do połowy lutego. Potem to już może sobie tak pomału, pomału iść do góry. No, dziękujemy Łowcowi w takim no, no, no, razie. To był tak, wystraszony łowiec dźwięków, ty. czyli to był NDJ. A właściwie pierdeloc wystraszony łowiec dźwięku. NDJ za moment się pojawi i za moment też będzie kącik NDJ. Tak, tak, To co, to, to ulubienica radiowa teraz, redakcja. Teraz ulubienica nasza radionowa. Będziemy śpiewać. No to dobra. Śpiewać. Nie potrafię ja go zasywać. Ja będę musiał wymyśleć sobie jakąś inną audycję, w której, będziemy, w której będę mógł zaprezentować całą tę Miley Cyrus. O, A to ona, może? ale słuchaj. Miley Cyrus plus jeszcze jej występy z Hany Montana. to tego będziesz miał materiału na, nie na jedną nie na dwie, ale co najmniej na dziesięć aukcji. Naprawdę. I to mówię bez jaj razie, była to Miley Cyrus, było to w USA, które u nas również w Radiu N jest grane, nie tylko w Radiu Młodych Bandytów. I zresztą, ale w takiej Bo wersji to tylko w Radiu Młodych, Młodych Bandytów. Tak, a co? To byłem na antenie? Byłeś. Oh shit. W konwencji dobra, dzisiejszego dobra. odcinka rzeczywiście. W dzisiejszym odcinku tak, jak najbardziej. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka shit Literka Q <grystanie> Dobra. Dobra, w każdym bądź razie kolejny kącik przed nami w Radiu Młodych Bandytów I to już w, w sumie N. ostatni e, Tak, ostatni dzisiaj na antenie. Może i lepiej <grystanie> Dobra To co to będzie, panowie? To będzie kącik ndj -a. W studiu ndj o! Studio Najot, witam Najot. Zapraszamy. Uciądzisz, że usiądzisz na tym fotelu. Witam, witam, witam. <ścoughs> Nazywam się Rola, Roland. Żałuję, że można tu pograć. Zauwa, pograć. Od A do Z. A można, można. Zapraszamy, zapraszamy. Co masz do, dla nas do pogrania? I, dzisiaj, dzisiaj, mam dzisiaj mam starą rzecz, która była, że tak powiem wzięta do remontu lat temu, lat temu mniej więcej półtora. Nagranie sięga, aż historia nagrania sięga roku, no, zgadujcie. W latach tych rzeczy wtedy powstało. Dwa to, to był taki rok, że aj, aj, aj. i wtedy masakrycznych rzeczy powstało, to się w palę nie mieści. I planie zostało w 2008 roku, że tak powiem, brzydko zre... zreprodukowane może tak tak O, tam, tam było więcej, to była cała reprodukcja właściwie, wzięta do roboty i dzisiaj będzie pierwszy, yy, można powiedzieć dzisiaj, Tak jak mieliśmy dis na Paye w trzech odcinkach To teraz, będą, tak? teraz będzie historia w dwóch odcinkach Dzisiaj będzie jedna wersja A w przyszłej audycji, kiedy kiedykolwiek ona się odbędzie Będzie druga wersja tego nagrania No właśnie, a ty, co to będzie no za nagranie? Oj, to będzie nagranie, które Zdecydowanie mm, Przeczy wszystkiemu temu, czego Można było się spodziewać, bo Były już hip-hopy, były Happy Artcore'y było tam, transiwo, transe. a mm -hmm. żadnych baladek nastrojowych i zamulających o, nie o, o, o, To będzie teraz. O, o. Kuszel Rock będzie! To teraz będzie Kuszel Rock, volume. Nie wiem, 6, który 6, tam. 6. Tak, bo na 23 które się ukazały do tej pory nie ma tego w żadnej wersji nie, jeszcze. Ale jeszcze nic straconego. Kuszel Rock cały czas się ukazuje w Niemczech. Tak, tak, dokładnie. Jak, jeżeli może być tam Nelly Furtado, say it right. To może być i to może być i Andy, the love of mine, bo tak widzicie sobie posłuchamy To co, będziemy się żegnać tak? No będziemy w wersji, się żegnać esen... no. No, no no dobrze, to się żegnamy Słuchajcie, to się żegnamy. Był, był to program Radio Młodych Bandytów Do usłyszenia Mówił Michał Ullman. Michał Dziwisz I Andrzej Łukaszewicz I teraz na pożegnanie posłuchamy sobie tego właśnie Nagrania NDJ